O czwartek 2 kwietnia minęła 17 w serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki Piloter Erwasa, który rozbił się w Alpach Szukał informacji o tym, jak popełnić samobójstwo Prokuratura ujawnia kolejne informacje O, wszystko na to wskazuje sprawcy katastrofy lotniczej Londyn nie chciał sobie psuć relacji z Moskwą MSZ ujawnia dokumenty, z których wynika, że Brytyjczycy od początku wiedzieli Kto odpowiada za zbrodnię katyńską, ale woleli milczeć Ludzie z autyzmem mogą być świetnymi pracownikami, podkreślają eksperci Ale i dorośli, i dzieci potrzebują przede wszystkim akceptacji jest coraz więcej dowodów na to, że drugi pilot Airbus'a German Germanwings świadomie doprowadził do katastrofy samolotu. Niemieccy prokuratorzy poinformowali, że Andreas Lubitz na kilka dni przed tragedią szukał w internecie sposobów na popełnienie samobójstwa. Służby dokładnie przeszukały dom drugiego pilota. Nie znaleziono listu pożegnalnego, ale dokładnie sprawdzono jego komputer. Okazało się, że Lubitz szukał w sieci informacji na temat tego, jak odebrać sobie życie, a także informacji o kokpicie Erbasa i drzwiach, które zabezpieczały do niego dostęp. Airbus lecący z Barcelony do Düsseldorfu rozbił się 24 marca we francuskich Alpach. Zginęło 150 osób. Po odczytaniu zapisów z rejestratora nagrań w kokpicie okazało się, że to drugi pilot prawdopodobnie świadomie doprowadził do katastrofy. Lubitz miał wykorzystać moment nieobecności pierwszego pilota, zablokować od środka drzwi do kokpitu, a potem celowo skierować samolot w stronę ziemi. Wiele wyjaśniają, wyjaśnią też zapewne odczyty z drugiej czarnej skrzynki maszyny. Prokuratura w Marsylii poinformowała, że udało się ją odnaleźć. Relacja Marka Brzezińskiego. Wiadomość o odnalezieniu drugiej czarnej skrzynki została oficjalnie potwierdzona przez prokuratora z Marsylii. To jemu podlega dochodzenie w sprawie katastrofy. Pierwszą znaleziono niemal natychmiast i udało się z niej odczytać to, co działo się w czasie ostatnich 30 minut lotu. Informacje zawarte w dzisiaj znalezionej skrzynce będą jedynie potwierdzeniem tego, iż samolot został przez pilota tak zaprogramowany, by powoli schodził z wysokości 10 tysięcy metrów zgodnie z procedurą lądowania. Druga skrzynka zawiera bowiem informacje techniczne dotyczące lotu i stanu maszyny, ewentualnych anomalii, jakie mogły wystąpić w czasie, gdy Airbus A320 znajdował się w powietrzu. Wiele kontrowersji wywołała wiadomość podana wczoraj przez Paris Match, iż znaleziono telefon z nagraniami ostatnich chwil tragicznego lotu. Tygodnik stwierdził, że nie dysponuje takim materiałem, a jedynie dziennikarze przesłuchali nagranie. Pokrywa się ono dokładnie z zapisem audio odczytanym z pierwszej skrzynki Paryż. Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Brytyjczycy w czasie II wojny światowej do Doskonale wiedzieli, że to Związek Radziecki dokonał zbrodni katyńskiej, ale zataili prawdę. Wskazują na to 62 dokumenty właśnie opublikowane przez MSZ. Londyn wolał nie narażać się Józefowi Stalinowi i nie ujawniać tragicznej dla Polaków prawdy. Wolał udawać, że to Niemcy zamordowali polskich jeńców, choć miał pełną wiedzę o tej zbrodni, wyjaśnia historyk MSZ Piotr Długołęcki mieli dokumenty przekazywane przez stronę polską. Strona brytyjska także dysponowała materiałami swojego wywiadu. Przechwytywała depesze niemieckie, z których jasno wynikało, że to nie może być jakaś propagandowa działalność, a tutaj rzeczywiście Związek Radziecki jest za to odpowiedzialny. Dysponowała też raportami członków komisji tej niemieckiej, lekarskiej, która pojechała do Katynia i szczególnie tutaj raport doktora Tramsena nie pozostawiał złudzeń, kto jest odpowiedzialny za zbrodnie? Opublikowane na stronach MSZ dokumenty pochodzą z lat 1942-1980 80. Niektóre Londyn odtajnił dopiero parę miesięcy temu. Z nich wynika, że jeszcze w latach 70. brytyjskie władze próbowały nie dopuścić do budowy pomnika poświęconego zbrodni katyńskiej. Strona brytyjska robiła wszystko, aby zahamować tą inicjatywę. Nie dopuściła do budowy pomnika w prestiżowej lokalizacji. Pomnik powstał na obrzeżach Londynu, a powstał tylko dlatego, że udało się go wznieść na prywatnym, kościelnym gruncie, a nie na gruncie, który jest w jurysdykcji rządu brytyjskiego. Archiwalie wskazują, że polityka Londynu zmieniła się dopiero po 70 roku po dojściu do władzy Margaret Thatcher, a dokumenty ujawniono tuż przed 75 rocznicą zbrodni katyńskiej. Polska jest jednym z organizatorów specjalnej konferencji ONZ w Nowym Jorku poświęconej autyzmowi. Dziś przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Na konferencji są obecni m.in. przedstawiciele wielkich koncernów. Jeden z nich, informatyczny gigant SAP, chce, żeby ludzie z autyzmem stanowili 1% wszystkich pracowników. Bo jak podkreślają eksperci, osoby z autyzmem mogą zachowywać się ekscentrycznie, co czasem odstrasza. Pracodawców, ale autystycy mają często nadzwyczajne zdolności. Do tego dbają o szczegóły, co przydaje się i przy myciu samochodów, i przy testowaniu programów komputerowych. O tym, że zrozumienie i społeczne akceptacje dla osób z autyzmem są bardzo potrzebne, mówiono podczas niebieskiego marszu, który przeszedł ulicami Radomia. Wczesna diagnoza i dobrze prowadzona terapia mogą sprawić, że ludzie z zaburzeniami rozwoju odnajdują swoje miejsce, są samodzielni i osiągają sukcesy, chociaż nie jest to łatwe. Najtrudniejsze to jest oswoić ten autyzm, nauczyć się go, przyzwyczaić się do niego. Katarzyna Ziętek, mama autystycznego, szesnastolatka i społeczeństwo, uczyć społeczeństwo nasze, żeby akceptowali te trudne zachowania naszych dzieci. Licealistka Basia Senderowska ma w klasie dwóch kolegów autystyków. Damian, ten zabawowy chłopak jest bardzo dobry w historii i w geografii. Z kolei Sebastian. Sebastiana to jeszcze tak dobrze nie poznaliśmy, bo się strasznie są kryje. Wiem, że bardzo lubi muzykę. Interesuje się rokiem, gra na gitarze. Radom był jednym z pierwszych samorządów, które dały szansę takim ludziom i postawiły na szkolnictwo integracyjne. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. O 17.30 w Trójce Skrót Najważniejszych Informacji. Zapraszamy. programu Jest premio Opony Autoservice. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl Sport i Krzysztof Łaniewski. Było ich 16, na ostatniej prostej już tylko dwóch. Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, po odrzuceniu kilkunastu kandydatur, miał zdecydować, czy trenerem reprezentacji kobiet zostanie Jacek Nawrocki, czy Włoch Massimo Barbolini. I zdecydował, że będzie nim, Nawrocki, znany przede wszystkim z pracy z siatkarzami, z siatkarzami PGS Krybełchatów. Dwukrotnie wywalczył z nimi Mistrzostwo Polski. Kobiecej drużyny samodzielnie do tej pory nie prowadził. To nie powinno być problemem, gdy ma się do czynienia ze świetnym fachowcem, uważa prezes PZPS-u Paweł Papkę. Jacek z wielkimi sukcesami na ranie i klubowej, i międzynarodowej. Troszeczkę ostatnio wycofany do zadania z młodzieżą. Dobrze sobie daje radę, naprawdę fachowiec z najwyższej półki. I niech to udowodni w pracy z naszymi siatkarkami, a to będzie twardy orzech do zgryzienia. Cel numer jeden przed nowym trenerem to awans na Igrzyska Olimpijskie w Rio, te w przyszłym roku. Skoro mowa o ruchu olimpijskim, to szef MKOL-u Tomasz Bach otrzyma 242 tysiące dolarów rocznie w ramach rekompensaty za wykonywaną pracę. MKOL postanowił być transparentny i stąd publikacja wysokości diet dla pryncypała i generalnie finansowych zasad funkcjonowania komitetu. Ani Bach, ani inni członkowie komitetu, o czym można przeczytać w oświadczeniu: nie pobierają stałych pensji. Diety to co innego. Koniec z dietami dla Kazimierza Grenia? To wysoce prawdopodobne. Już dziś Komisja Dyscyplinarna PZPN wszczęła dochodzenie w sprawie wynaturzeń, jakich miał się dopuścić szef Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i jednocześnie członek Zarządu Związkowej Centrali. Greń w minioną niedzielę, wszystko na to wskazuje, handlował biletami przed meczem Irlandia-Polska, za co trafił do aresztu i stanął przed sądem w Irlandii. Nie wiadomo, czy cała sprawa nie skończy się tym, że stanie też przed polskim wymiarem sprawiedliwości. A wojewoda Wielkopolski zamknął. Kocioł. Kibice piłkarscy wiedzą, że chodzi o trybunę zajmowaną przez najbardziej zagorzałych fanów. Ci z Poznania nie będą mogli obejrzeć mecza, Lech, mecza Lecha z Koroną Kielce zaplanowanego na 12 kwietnia. Powodem odpalanie racy podczas spotkania z Legią Warszawa. Co w tenisie? W prestiżowym turnieju w Miami znamy pierwszych półfinalistów. To Andy Marej i Tomasz Berdych. Szkot w trzech setach odprawił sensacyjnego ćwierćfinalistę, Austriaka Dominika Tima. Czech w dwóch partiach ograł lepiej znanego Argentyńczyka Juana Mon w turnieju pani znamy już komplet półfinalistek. To Selina Williams, Simona Halep, Andrea Petkowicz i Carla Suarez-Navarro. Ta ostatnia, jak pamiętamy, wyeliminowała Agnieszkę Radwańską, którą będzie można zobaczyć w akcji w przyszłym tygodniu na korcie u nas w kraju. Po raz drugi weźmie udział w turnieju Katowice Open, a my dla kibiców tenisa mamy kilka podwójnych zaproszeń na cały turniej. Proszę do nas dzwonić jak najszybciej pod numer 22 i 7 trójek. Sponsorem programu był Premio Opony Autoserwis Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce www.premio.pl Poprawmy tego mecza od razu Bo za chwilę słuchacze zadzwonią i nas poprawią Jakiego mecza? Mecza Lecha Mecze Lecha, no tak Mecz Lecha, oczywiście, że tak, mecz Lecha No tak miało Albo być spotkanie właśnie. Lecha No właśnie wieczorem i w nocy pochmurno z rozpogodzeniami tego misia, bo tu pewnie to filmy myślałeś, z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, możliwe nawet burze, silny wiatr i temperatura od minus dwóch stopni na południu do zera w centrum i do plus dwóch nad samym morzem. Jutro na no poprawę pogody się nie zanosi, w ciągu dnia chmury, niewielkie rozpogodzenia, do tego opady śniegu i deszczu ze śniegiem, miejscami burze, wietrznie, temperatura od 5 do 9 stopni. Co można powiedzieć o pogodzie na święta? No, gdybym miał powiedzieć coś dobrego, to to, że gorzej prawdopodobnie nie będzie. Nawet sobie zapisałem. Nie będą mogli obejrzeć meczu Lecha. Tak sobie zapisałem. Tak. No to chodzi o to, żeby mówić tak, jak jest zapisane. No właśnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ach, zobacz, jakie zielone listeczki na drzewach. Jak szumią. O czym one nam tak szumią? Szumią to mi zimówki po asfalcie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 audycja. Zapraszamy do trójki, 12 minut po 17. To była grupa Warpaint, a my teraz porozmawiamy o książkach, bo jest okazja. Zapraszamy do trójki. Bo dziś Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci. I o tych książkach będziemy teraz rozmawiać. Bo dziś urodziny Hansa Christiana Andersena. I stąd ten Dzień Książek dla Dzieci. A w studiu autor Książek dla Dzieci, pan Grzegorz Kazdepkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor wielu Książek dla Dzieci. Wiek bardzo młody, tymczasem Książek na koncie już kilkadziesiąt. Z punktu widzenia moich czytelników, ja już wcale nie jestem taki bardzo młody. Napisałem tych książek ponad 40 rzeczywiście. I zawsze czuję ostatnio potrzebę tłumaczenia się z takiej ilości książek. Ale proszę pamiętać, że po pierwsze piszę książkę 20 lat a po drugie książki dla dzieci są czasami krótkie, po prostu krótkie. A tak. czy ta pierwsza pana książka krótka nie była, bo to, to była książka napisana dla syna, który dziś już jest dwudziestoletnim młodzieńcem, to, tak. to prawda, ale pierwsza była dla niego. Dla niego, nie była krótka za to, jak okazało się, że była bardzo ważna. Miałem pomysł napisania książki, która sprawi przyjemność mojemu synowi. Okazało się, że jada, bo nie mowa, sprawiła przyjemność wielu dzieciom w Polsce. Książka dostała masę różnych nagród. Odebraliśmy tej nagrody wspólnie z Kacper, no bo przecież trzeba odebrać nagrodę wraz z bohaterem książki i nagle, nagle do mnie zaczęli dzwonić wydawcy z prośbą, żebym napisał książki także dla nich. Stałem się nieoczkiwany także dla siebie bajkopisarzem, bo nie planowałem tego, że będę w przyszłości pisał książki dla dzieci. Chciałem być pisarzem po prostu. Mm. Książki dla dzieci pojawiły się w moim życiu wraz z dzieckiem. Moim dzieckiem, z Kacprem i ja bardzo dużo mu zawdzięczam. No i każdy rodzic, który czyta dzieciom wie, że dziecko, to, to, to jest fraze, że dziecko to jest klient wymagający, tak, że to jest słuchacz, czytelnik wymagający, jeżeli już potrafi czytać i napisać dobrą książkę dla dzieci to nie jest tak hop, to nie jest jest łatwa sprawa. Jest coraz trudniej, mam wrażenie, ale mówię teraz o sobie, jako pisarzu, ponieważ każda kolejna książka chciałbym, żeby była lepsza, to raz. Po drugie, mój syn Kasper ma 20 lat, a ja piszę książki dla dzieci, co powoduje, że nie mam w domu już dziecka, nie mogę obserwować dzieci, dlatego jeżdżę na spotkania autorskie z dziećmi, rozmawiam z nimi, strzygę uchem i pilnie bardzo też zwracam uwagę na to, w jaki sposób dzieci reagują na moje teksty, bo każde spotkanie dopócz rozmowy, to jest tak, że jednak czytanie tekstów e, patrzę, w jaki sposób dzieci reagują to jest ogromnie ważne. A, żeby na to jest, to jest absolutnie poligon, to ja sam tak to nazywam, to jest poligon literacki, na który każdy autor piszący dla dzieci zwłaszcza musi wypuścić. No bo jaką, z jaką mamy czasami sytuacją do czynienia, my autorzy książek dla dzieci? Mhm. 43-letni mężczyzna, ja, Grzegorz Kazdepcho, pisze ja piszę książkę w pierwszej osobie jako czteroletnia dziewczynka. Rzecz jasna to jest bardzo ryzykowne. E, w ogóle pierwsza pierwszoosobowa narracja jest bardzo ryzykowna, dlatego zazwyczaj jej unikam, ale bywają sytuacje, w której uniknąć tego nie mogę. I wtedy rzeczywiście, gdy piszę tekst, muszę taki tekst, zanim go wydrukuję, skonfrontować z dziećmi czteroletnimi. Mam kilka w Warszawie przedszkoli, do których czasami chodzę i, i poddaję się srogiej bardzo krytyce młodych czytelników, którzy zarzucają mi czasami kłamstwa, czasami nieprawdopodobieństwo w mojej książkach. No to jest bardzo ciekawe, te, te doświadczenia na dzieciach, bo jakby y, y, y, pojmowanie świata i postrzeganie świata, tym samym odbiór książki y, u dzieci, u dorosłych, to są dwie różne sprawy, prawda? Inaczej odbieramy w innych momentach, dzieci się pewnie śmieją, y, inne, inne rzeczy do nich, do, do dzieciaków trafiają. To jest niezwykłe, ponieważ tak, na pewno moi czytelnicy szukają poczucia po po humoru w mojej książkach. Je kojarzy się jednak ze śmiechem, ale zauważyłem, że nie jestem w stanie nigdy przewidzieć, kiedy moi czytelnicy mali będą się śmiali. No i to, to wiedzą rodzice, którzy i, czytają książki dzieci. Wiem, dzieciom. jak rozśmieszyć tatusiu. Rzeczywiście ja często powtarzam, że piszę książki takie, żeby nie zasnęli tatusiowi czytający książki przed snem. Bo to jest bardzo ważne, trafić do dorosłych. Ale w jaki sposób rozśmieszyć dzieci, to rzeczywiście do końca tego nie wiem. I za każdym razem trochę się czuję, jak autor kroczący we mgle. Cieszę się bardzo, słysząc śmiech na spotkaniach autorskich. Nie zawsze w tym momencie, kiedy ja przewidziałem błęd. Eee, napisać dobrą książkę dla dzieci to nie jest łatwa sprawa znaleźć dobrą książkę. Tu już mówię o wyprawie rodzica do sklepu, który szuka książki dla dziecka. Znaleźć dobrą książkę dla dzieci to też nie jest łatwa sprawa, ale nie dlatego, że tych książek nie ma, tylko dlatego, że tych książek jest tyle i często są mm, no, słabsze i, i, i lepsze, lepsze i gorsze. Tak, zaufajmy, zaufajmy małym księgarniom. W małych księgarniach rzeczywiście pracują ludzie, którzy wiedzą, co jest wydawane na rynku i co można polecać. To raz. Zaufajmy blogosferze. Ostatnia dekada to jest rozwój nieprawdopodobny blogosfery, która komentuje książki, recenzuje je i rzeczywiście można się w jakiś sposób, w jakiś sposób poinformować tego, co czytać należy. Poza tym, poza tym, rzeczywiście ufajmy po prostu dzieciom, bo dzieci, dzieci jak my wszyscy ulegają pewnym modom mm. i, i na nie mody także wpływają. Jeżeli wśród dzieci jest popularny akurat dziennik Słaniaczka, to dziecko będzie chciało przeczytać też dziennik Swaniaczka. Oczywiście ta książka możemy uznać za nie zbyt mądra, ale przynajmniej jest przez dziecko chętnie czytana. Tak naprawdę najważniejsza, żeby książka, która trafia w ręce dziecka nie nudziła tego dziecka. Zawsze powtarzam, że książka dla dzieci nie musi być mądra szczególnie. Jeżeli jest to fajnie, ale nie musi być najmądrzejsza. Książka dla dzieci ma wciągać dzieci do hmm. w czytelnictwo, a na mądre książki przyjdzie czas, mam nadzieję, później. I czytajmy, bo to, że my czytamy, to też dzieci widzą i też będą czytały, bo to, że tylko im mówimy, żeby czytać, to za mało. O to zrozczaruję pana. My, dorośli, nie czytamy tak dużo jak dzieci. Dzieci, dzieci czytają dużo więcej niż, niż, niż my, dorośli. Bierzmy, może zapeluję w takim razie do dorosłych czytelników, a akurat wiem, że słuchacze trójki to jest ta inteligentna część społeczeństwa, która raczej czyta. Ale proszę mówić w takim razie tym, którzy nie słuchają trójki. Niech wszyscy czytają książki, nie biorą przykład ze swoich dzieci, bo dzieci rzeczywiście czytają dużo, dużo więcej niż my. Grzegorz Kasdębke, autor Książek dla dzieci. Nad czym pan pracuje teraz jako czteroletnia dziewczynka? W tej chwili pisze książkę na życzenie na rzecznika praw pacjenta. Kolejna książka o nieznośnych bliźniakach, o Kubie i Bubie. Śmieszna książka, ale o poważnych sprawach, o prawach pacjenta, właśnie. A propos nieznośnych bliźniaków, ci dwaj, co tam są po drugiej stronie, też czuplaczki dwa. Już za chwilę w trójce jakąś biegam, bo lubię. 20 minut po 17 punktualnie. Panowie gotowi? Tak, tak, tak. Jasne. To, to, już, to już za chwileczkę już za momencik. Autopromocja. Wigilia Wielkanocna. Trudny do opowiedzenia czas tajemniczego przejścia. Spróbujemy zmierzyć się z nim tym razem, rozmawiając o naszym rozumieniu religii, między innymi z reżyserem Grzegorzem Jarzyną i z księdzem Krzysztofem Niedałtowskim. W sobotę od 22... A w Wielkanoc specjalne, dwugodzinne wydanie audycji Magazyn bardzo kulturalny Jerzy Grzegorzewski, Adam Mickiewicz i Tadeusz Kantor Co ewentualnie łączy te nazwiska? Barbara Marcinik, zapraszam od 18 do 20 Autopromocja 21 minut po 17, zaczynamy Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Nie biegam, bo nie lubię. O, przepraszam, nie ten ringer poszedł. Wymknąłem się, bo na boku jeszcze. To taką, taką inną audycję na boku jeszcze robimy i. To... Robiliście, robiliście. Szczęśliwie Robiliśmy już. To, w czwartki, rzeczywiście. No to dementuj, bo były skargi ze Związku Szachowego, proszę bardzo. A, przepraszam, to y, nie skargi, tylko tak się mówiliśmy, że powiemy, że szachiści biegają. Nie tylko szachiści. No szachy Polski Związek Szachowy. Ale nie tylko szachiści biegają. No nie tylko, no, biegacze też biegają, lekko atleci biegają. No nie wiem, wiele dyscypliny. I tak. lew biega troszeczkę więcej niż tylko. To wczoraj właśnie pan, można w audycji biega, nie biegam, bo nie lubię. Pan wyjaśnił, że lew biega, ale tylko wtedy, kiedy sięga po jedzenia. Normalnie lew leży. A w jakich godzinach i w jakim dniu będzie mitowana ta druga audycja konkurencyjna? No to jest audycja konkurencyjna i nie chciałbym teraz o tym mówić. No dobrze. Proponujemy jakieś nocne godziny, a my zaczynamy audycję Biegam, bo lubię. Drodzy trójkowi trój Biegaczy, nie tylko biegacze, został nam już niecały miesiąc do charytatywnego marsza biegów w przeddzień Orlen Warsaw Marathon. Kto żyw powinien 25 kwietnia zameldować się na Placu Zamkowym w Warszawie. Wydarzenie niecodzienne, ze szczytnym celem i do tego pod naszym szyldem. Więcej o biegam, bo lubię, pomagam, opowiem dyrektor komunikacyjny Orlen Warsaw Marathon Sebastian Chmara. Bieg, który jest od początku wspierany przez Fundację Orlę Serca. Bieg, który ma tak naprawdę dwa wymiary. Bo pierwszy, oczywiście taki stricte sportowy, 10 tysięcy osób albo nawet więcej. Zawsze przy okazji tego biegu się gromadzi. Można pobiec, można pomaszerować. Możliwości wszystkie dozwolone. W tym biegu, tym drugim elementem jest właśnie to, że od każdego uczestnika Fundacja Orlę Serca przekazuje pieniądze dla tych osób, które tych środków potrzebują. W zeszłym roku ufundowano 20 stypli. Dla sportowców, dla sportowców przede wszystkim niepełnosprawnych, dla wychowanków rodzinnych, domów dziecka. Od początku taka idea przyświecała i też to są niemałe kwoty. Warto o tym powiedzieć, bo od każdego uczestnika kwoty 10 zł przekazuje się właśnie na takie cele. W tym roku już po raz trzeci się spotkamy, a więc bardzo łatwo możemy to sobie podsumować, podliczyć. Jeżeli mówimy o liczbie 10 tysięcy osób w każdym biegu, to kwota ponad 100 tysięcy złotych właśnie na takie stypendia, na wsparcie wsparcie tych osób, które tego potrzebują jest przekazywana. Tak jak mówię, trzecia edycja to będziemy dobijali już do kwoty 300 tysięcy złotych, zatem mówimy naprawdę o realnym wsparciu. Mówimy o tym często na antenie trójki, że warto pośpieszyć się z zapisami na biegam, bo lubię, pomagam. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób wybiera ten bieg nie tylko dlatego, żeby powiedz, ale przede wszystkim, żeby pomóc. W związku z tym tych pakietów po prostu za chwilę nie będzie. Ten bieg zawsze gromadził wielką ilość uczestników. To były liczby, które za każdym razem przekraczały 10 tysięcy osób. Zacznijmy Paweł od tego, że nie przesadzamy mówiąc, że większość z Państwa stać na to, mówimy tu o dyspozycji fizycznej, żeby dystans biegam, bo lubię, pomagam pokonać. Tak, to jest dystans czterech, ponad 4 kilometrów. Natomiast e, tak duży jest limit czasowy, że jeżeli ktoś się odważy przespacerować. Przejść, przespacerować ten dystans, to na pewno go pokona, to po pierwsze. Po drugie, trasa e, jakby cały czas biegnie przede wszystkim z górki, z góry. Dół. jest <głos> W dół, <głos> dokładnie tak. E, jest e, poza tym atmosfera, będzie kilku celebrytów. Z, Biegam, można, pomagam. Pomagamy jak możemy. Żeby będziemy pomagać, pokinać, tak. Ewentualnie będziemy pomagać tym, którzy nie, nie będę potrafili przebiec tego dystansu. Ale taka jest atmosfera, zresztą była. Nie wiadomo, jaka będzie w tym roku. Taka Przypuszczam, sama. że będzie jak taka będzie, sama. Jak że... będziecie pomagać? Popychać z górki, żyje. Nawet weźmiemy na baremę. Podtrzymywać na duchu. Dobrze. Paweł Sebastian nie wspomniał o jednej ważnej dla biegaczy kwestii, co do pośpiechu z zapisami na biegam, polubię, pomagam. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Tak, a jak na przykład? No tak, a wydaje... że pakiety startowe są bezpłatne i za moment się rzeczywiście rozejdą. To zdaje się, że Sebastian to powiedział, ale tak, no powiedzmy je, jeszcze raz, że, że tak, że są te pakiety. Fajnie mieć taką koszulkę, taką pamiątkową koszulkę. Cała rodzina będzie miała koszulkę z informacją. Biegam, bo lubię i jeszcze do tego pomagam. Rejestracja na portalu orlenmaraton.pl Prosimy naprawdę się pospieszyć z zapisami. z zapisami. To widzimy się z Państwem 25 marca na Placu Zamkowym. A teraz zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Ja jeszcze tylko sprostuję, że 25 kwietnia. Boże, oczywiście, że tak. 20... 2015 to żeby by była pełna informacja. A nagrodą w konkursie jest naręczne urządzenie treningowe Garmin VivoFit 2, które liczy kroki, przebyty dystans i spalone kalorie. Poza tym monitoruje poziom aktywności i postępy w treningu do sprecyzowanego celu. Opaska dyskretnie przypomina też o ruchu, wyświetlając czerwony pasek oraz emitując powiadomienia dźwiękowe. Można ją sparować z pulsometrem, a jej wartość to 700 zł brutto. Do tej nagrody dołączamy dwie książki, oczywiście biegowe i oczywiście ciekawe pod tytułem Bez ograniczeń i bieganie metodą Gallowaya. No dobrze, to co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i dokończyć takie oto wyrażenie. Wezmę udział w Biegam, bo lubię, pomagam, bo... I czekamy na Państwa propozycję. Wybierzemy najciekawszą, i jej autor wygra konkursowe nagrody. Przypominam, numer SMS 73533, koszt to 3 zł i 69 groszy brutto. Regulamin konkursu jest dostępny na trójkowej stronie internetowej. To teraz jeszcze zaproszenia biegowe. Pierwsze od Pawła na. Zapraszamy na PKO Półmaraton Sopot. To po raz pierwszy organizowana impreza 2 maja Start i Meta w Ergo Arenie. Trasa wjedzie m.in. po Sopockim Deptaku, czyli po popularnym Mąciaku, również po ulicach Gdańska. Zapisy na portalu pkomaratonsopot.pl Wcześniej niż w Sopocie odbędzie się ósmy PKO Półmaraton Rzeszowski już za 10 dni. 12 kwietnia to pierwsza impreza z cyklu PKO Rzeszów biega. Trasa atrakcyjna i szybka ulicami Rzeszowa i wzdłuż Wisłoka. Będą też biegi dla młodzieży, oczywiście na krótszych dystansach niż półmaraton. Na obydwie imprezy będziemy rozdawać pakiety startowe na te w Rzeszowie, w najbliższej trzeciej stronie medalu w lany poniedziałek. Zapraszamy jeszcze na inne wydarzenie biegowe. Tak, biegam, bo lubię lasy. To jest nasza impreza, impreza, którą organizujemy wspólnie z Lasami Państwowymi. 12 kwietnia druga wiosenna odsłona tej imprezy. Pod Warszawą w miejscowości Chojnów. Dwa dystanse, 5 i 10 kilometrów. I oczywiście tradycyjnie u nas biegi dla dzieci. Ale też zapraszamy na, co, na to, na co panie Robercie, na to, gdzie pan miał się wybrać w ten poniedziałek. Czyli... No, nocne na bieganie. Biegam, bo lubię nocą. Biegam, bo lubię nocą. Po raz, po raz pierwszy wystartowało... Spod trójki. Spod trójki wystartował taki trening. Zdecydowana większość to były panie... Czyli okazuje się, że panie lubią chcą, biegać, lubią biegać i prawdopodobnie zdecydowana no większość, te dziewczyny się większość to, były, to były panie. Myślę, że panie się troszeczkę obawiają biegać Przypomnij e Paweł dokładne, dokładne informacje. Poniedziałek spod trójki, od której godziny? E w każdy poniedziałek o godzinie 20.00 tutaj spod trójki rusza trening Biegam, bo lubię nocą. No to zapraszamy na te wszystkie imprezy biegowej, na Biegam, bo lubię nocą na ten trening i słyszymy się z państwem za tydzień. Do usłyszenia. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, dziękuję bardzo. Jesteśmy panowie. w dobrej formie, nie zmarnieliśmy. Wprost przeciwnie. Ja nie mówiłem, że zmarnieliśmy. Różnie. Się różnie że się podoba. Podoba. Mówiłem, że wyszczuplałeś strasznie, że kiedyś to był w siebie taki solidny, taki lekko tu zarumieniony, żeby nie powiedzieć potułowaty, no, a tu proszę, chudzina się zrobiła. Taka. To tak jak ty. No. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski.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 Separate Minęła 17.30. Trójce skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. PKW z obawami przed wyborami prezydenckimi. 10 maja mogą wystąpić problemy z rejestrami wyborców. Takie informacje spływają od komisarzy wyborczych i z różnych delegatur. Powodem jest to, że wadliwie funkcjonuje nowy system MSW. Wiceminister spraw wewnętrznych już zapowiedział, że rozmowę w tej sprawie z przewodniczącym PKW tuż po świętach. Nowe lewicowe ugrupowanie może powstać już wkrótce. Jak dowiedziało się Polskie Radio, szykują się do tego Andrzej Rozenek i Grzegorz Napieralski. Ten drugi przyznaje. Jest dzisiaj miejsce na taką nową, świeżą twarz polityki właśnie i wierzę głęboko, że gdyby ludzie się ze sobą porozumieli, to również ludzie z SLD, czy nawet SLD, mogłoby taką inicjatywę ciekawą wspierać, takiego szerokiego, nowego, młodego ruchu. No, według Napieralskiego na czele ugrupowania mogłaby stanąć Barbara Nowacka obecnie z Twojego ruchu. Ani jeden klub w Moskwie nie zechciał udostępnić miejsca na koncert upamiętniający Borysa Niemcowa. Polityk opozycji został zastrzelony 27 lutego pod murami. Kremla. Jego przyjaciele chcieli zorganizować spotkanie. W 40 dni od śmierci zwracali się praktycznie do wszystkich klubów z widownią od 2000 osób. Wszystkie odmówiły. Koncert odbędzie się w niezależnej telewizji. Doszcz wystąpią m.in. znani z krytycznych wystąpień w muzyce. Z, mu, z wystąpią muzycy znani z krytycznych wystąpień wobec polityki Kremla. Władze Warszawy podtrzymują obietnicę. Most Łazienkowski na przełomie października i listopada będzie przejezdny. Most po remoncie wiele się nie zmieni. Przybędzie ścieżka rowerowa, ale trochę później. Później. Z tym, że to będzie właśnie w tym drugim etapie, ponieważ w pierwszym etapie przygotujemy jakby miejsce, ale ta, ta ścieżka jako element dodatkowy no musi, musi być robiony w innej procedurze, stąd to są te właśnie elementy, które będą wykonywane już w następnym roku. Zapowiada wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz. Wybór wykonawcy prac tuż po Wielkanocy. Remont jest konieczny po pożarze sprzed półtora miesiąca. Tyle w skrócie. Teraz w trójce czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Sponsorem programu są Targi Kielce. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada Polska. 13-15 maja. W studiu Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. Największy przewoźnik kolejowy w Polsce, przewozy regionalne wychodzi z zapaści. W ciągu ostatnich lat spółka notowała olbrzymie straty. W tym roku jest inaczej. Zamiast zakładanych prawie 30 milionów złotych strat straciła ponad 5. Jak mówi wiceprezes Wojciech Kroskowski, lepsze wyniki to efekt oszczędności. Mnie Mniej pieniędzy wydano m.in. na paliwo. Cięcia dotyczyły też kosztów zatrudnienia, jak i liczby połączeń. Redukcja połączeń dotyczyła przede wszystkim połączeń interregio, które są w całej masie połączeniami deficytowymi dla spółki. Te połączenia nie są dofinansowywane ani przez Ministerstwo Infrastruktury, ani w większym zakresie przez organizatorów wojewódzkich. W tym roku przewozy regionalne czeka duża reforma. Do gry wejdzie Agencja Rozwoju Przemysłu, która przekaże spółce 750 milionów złotych. Większa część zostanie przeznaczona na spłaty zadłużenia, część na inwestycje. Prezes spółki Tomasz Pasikowski przyznaje, że firma chce też zredukować zatrudnienie. W ciągu najbliższych lat będziemy się bardzo szybko bogacić. Według najnowszego światowego raportu Economist Intelligence Unit Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów z perspektywą najwyższego wzrostu liczby gospodarstw domowych, które będą posiadały majątek wyceniany na minimum 400 tysięcy złotych. Tłumaczy Janna Olszewska, dyrektor Departamentu Produktów Bankowych w City Handlowym, który zlecił przygotowanie raportu. W ciągu najbliższych lat, do 2020 roku, oczekujemy, że liczba tych gospodarstw wzrośnie do liczby ponad 2 milionów. Z badania wynika, że 8 na 10 osób z tej grupy, czyli osób budujących nowe majątki, do wszystkiego doszła sama. Zaledwie 3% z grona tych osób deklaruje, że odziedziczyło majątek po rodzinach. Budujący nowe majątki obalają stereotypy. To specjaliści i przedsiębiorcy, którzy swój rozwój zawdzięczają ciężkiej pracy i filantropii. Inwestując te osoby jakby główny cel, który sobie stawiają, to pomnożenie majątku dlatego, aby móc go pozostawić najbliższym, natomiast dopiero drugi cel to jest pomnażanie dla samego pomnażania. Są to osoby bardzo odpowiedzialne społecznie i według badań ponad 97% tych osób bardzo często oddaje środki na różnego rodzaju akcje charytatywne. Obok azjatyckich tygrysów i Węgier Polska jest siódma pod względem potencjału wzrostu grupy budujących nowe majątki. Troszkę zbudowała dziś swój majątek giełda papierów wartościowych. Kończy dzień na zielono. WIG 20 zyskał 33 Wik zyskał 27 setnych procent. A obroty wyniosły ponad 662 miliony złotych. Frank Szwajcarski teraz kosztuje 3 ,90 zł 90 groszy. Euro jest po 4 złote 6 groszy. Dolar po 3 złote 73 grosze. Zł. funt brytyjski kosztuje 5 zł. i 54 grosze. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1197 dolarów. Sponsorem programu są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska, 13-15 maja. Noc pochmurna z rozpogodzeniami wprawdzie, ale także z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Możliwe nawet burze. Silny wiatr i temperatura od minus dwóch stopni na południu do zera w centrum i do plus dwóch nad morzem. Jutro na poprawę pogody się nie zanosi. W ciągu dnia chmury, niewielkie rozpogodzenia i do tego opady śniegu albo deszczu ze śniegiem. Miejscami znowu burze. Temperatura od 5 do 9 stopni. Uczucie zimna może potęgować dość silny wiatr. Jeśli chodzi o pogodę na święta, to gorzej raczej nie będzie.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 w media expert przeceny na święta zyskaj nawet 50% ceny na urządzenia do zabudowy Elektrolux. regulamin promocji na mediaexpert.pl media żegnamy reklamy trójka program trzeci polskiego radia you may call it in.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 i believe I don't even know If I believe Everything you're trying To say to me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 południowa audycja. Zapraszamy do trójki. A propos porządków w piwnicy albo w garażu? Ja posprzątałem po trzy latach. Mówił prośbę prośby mojej żony i garaż. Niczego nie mogę znaleźć. także proszę uważać. Dziękuję panu za telefon a propos porządków i sposobu na rzeczy, które się odkładają, które odkładamy, się odkładają, które odkładamy i żal nam wyrzucić. Ktoś napisał o swoim sposobie. U nas w domu jest zwyczaj naklejania plastra lekarskiego z datą na rzeczy, które się zanosi do piwnicy. Raz w roku robimy przegląd piwnicy i wszystko, co ma e, e, datę ważności e, już po roku do wyrzucania. E, 22,7 trójek albo ZD3 małpa radio.pl albo sms 71335 za 18 minut 18 już za chwilę puls trójki, a tam dziś Łukasz Walewski będzie rozmawiał o projekcie e, SLD, który przewiduje możliwość przechodzenia na emeryturę według stażu pracy. Dla mężczyzn byłoby to 40 lat, dla kobiet 35 lat. I o tym w pulsie trójki za 2,5 minuty. Gdy z tortu zdmuchnę świeczki czy dopech Że jedna nieposłuszna pal się znaczy, że miała okrągły rok na sen Wypiłam swoje zdrowie i na stół odstawię pełnej szklanki całe Trójka jest 17:46. Puls trójki. Łukasz Walewski, witam Państwa. SLD mówi, sprawdza mi, składa do laski marszałkowskiej swój projekt ustawy emerytalnej, przypominając prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, że był gotów poprzeć taką zmianę, aby to nie wieka a staż pracy decydował o momencie przejścia na emeryturę. Wedle propozycji sojuszu na emeryturę będzie można przejść po 35 latach pracy w przypadku kobiet i po 40 w przypadku mężczyzn. Warunkiem otrzymania świadczenia będzie jednak osiągnięcie również minimalnego wieku 62 lat u kobiet i 65 u mężczyzn. W Studio Wicentia Elsner, SLD i Julia Pitera. Dzień dobry, witam państwa. Dzień, Dzień dobry, dobry. Może najpierw pytanie, panie pośle, czy policzyliście, ile to będzie kosztowało, ilu będzie wtedy emerytów i czy wystarczająco obiecująca będzie e, proporcja osób pracujących na tych emerytów? E, tak, oczywiście. Znaczy powiem tak i zaskoczę wszystkich. Ten projekt e, nie będzie obciążał budżetu e, skarbu, e, skarbu państwa i nie będzie FUS-u również e, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dodatkowo obciążał, przede wszystkim dlatego, że... Że po pierwsze, tych osób nie będzie bardzo dużo, dlatego że nie mamy w Polsce bardzo wielu osób o tak długim stażu pracy. Za 2013 rok dane, dane mówią, że średni, yy, yy czas składkowy przy przechodzeniu emerytów w 2013 roku wynosił 31 lat. Brak jest, nie podaje danych, FUS nie podaje dokładnych danych. Także będzie to dotyczyło tych szczególnych przypadków, na przykład młodego człowieka, który rozpoczął pracę w wieku 16-18 lat i po 40 latach będzie mógł ewentualnie trochę wcześniej przejść na emeryturę. W każdym razie ten projekt będzie dopingował wszystkich pracujących do tego, by pracować na umowy o pracę, aby uszczelniać ten system, aby więcej było osób płacących składki, bo stan finansów i stan finansów budżetu i stan Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w dużej mierze zależy od tego, ile osób będzie płaciło, a więc pozytywne skutki dla budżetu, a nie obciążenie budżetu. Panie, proszę pan pozwolić, że za moment oddamy głos pani poseł, tylko ja policzę, co pan przed chwilą powiedział, że 16-18 lat i 40 przepracuje, to wychodzi 5. 56-58, czyli nijak się to ma do waszej propozycji przejścia na emeryturę również w wieku 65 lat mężczyzny. To znaczy powiem tak, znaczy alternatywnie po, po, po tych 40 latach mógłby przechodzić na wyliczoną wówczas emeryturę nie według dokładnie ilości kapitału, który zgromadzi. Zresztą jeszcze jedna może uwaga. Ta emerytura, ewentualnie nazwana umownie wcześniejszą, ona będzie dotyczyła wyliczenia kapitałowego. Nie, nie według starych zasad, tak jak były przed 99 rokiem wyliczane, tylko zasad zgromadzonego kapitału, a więc ona w oczywisty sposób, sposób będzie nieco niższa. Panie, poseł, czy to jest do poparcia projekt? Najpierw chciałam ustalić pewien jeden bardzo ważny aspekt tego projektu, ponieważ... Pismo przewodnie do Marszałka Sejmu nosi datę 1 kwietnia, więc chciałam ustalić, czy na pewno nie jest to kawał pryma prylisowy. To yy, Pani poseł, powiem tak. To nie jest nie, Tak dobrze. powiem więcej. Czyli po mam jak najbardziej nie. poważnie się ustosunkowywać? I, a ja, ja, ja, ja, ja, ja bym bardzo ja, ja powiem poważnie. Więcej, poważnie jest, tak, jedno teraz. zdanie tylko. O tym samym, o czym mówiliśmy 1 kwietnia, mówiła dokładnie 24, 26 kwietnia 2012 roku, czyli 3 lata temu, posłanka Anna Bańkowska podczas debaty o podniesieniu wieku emerytalnego. To jest powrót tamtych, tamtych naszych postulatów. To tak, ale SLD. ja zanim się zaangażuję, na poważnie wolę ustalić. Więc po kolei. Po pierwsze, słusznie pan redaktor zauważył, że skoro pan poseł mówi o 16-latkach, to znaczy, że 56 lat y, byłby taki minimalny wiek. Powiem więcej, w przypadku ludzi, którzy kończą studia, to dla kobiet byłoby to 60 lat akurat mniej więcej, bo 25 lat ma się plus minus jak się kończy studia czyli 59-60 do przejścia na emeryturę jeśli chodzi o mężczyzn byłoby to dokładnie tak jak jest wedle starego systemu 65, czyli de facto mamy do czynienia z kompletnym cofnięciem wieku emerytalnego teraz tak, GUS podał że obecnie w Polsce mamy ponad 4200 ponad 100 latków Dwukrotnie więcej niż w 2013 roku. Co by to oznaczało? To by oznaczało, że kobieta przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat miałaby przed sobą 40 lat przeżycia na emeryturze no, za swoje przypadku. składki. Ale powiem więcej, jeżeli przyjmiemy ten 16 rok życia, czyli... to mówmy 18, mi 20 w porządku. Dobrze, 18 powiedzmy. To wtedy byłoby to 58 lat. To by oznaczało, że prawie pół wieku taka osoba żyje na emeryturę. Chciałabym się spytać, mało tego najnowsze dane podały, że do 2050 roku mężczyźni będą żyli, gratuluję panie pośle, po raz pierwszy dłużej niż kobiety, bo o 9 lat dłużej. Tak a propos tej utrzymywania tego, tej różnicy emerytalnej, a kobiety będą żyły 6 lat dłużej. Ja tylko chciałam spytać, co pan szykuje dla naszych wnuków i dla dzieci, które niedługo wejdą w wiek zawodowy, żeby one utrzymały tą armię staruszków, którzy będą żyli jeszcze 40, 50 lat na emeryturze, pani, a ja rozumiem, że poseł, wtedy SLD będzie krzyczało, za małe co, są emerytury, co, musimy im dopłacić. Co, co szykuje? Lepsze warunki pracy przede wszystkim, bo dzięki temu mamy kłopoty z, ze śmieciówkami. Ale co chcecie, Natomiast im sposób, 15 nie, godzin w ten, pracy? W ten sposób uszczelnimy system. Ale ja chciałam się odnieść do tego, co no. pani poseł mówiła. To nie jest tak. Nie możemy operować teoretyczną długością życia. No, jakie trzeba. Jakie są, jak tak jest, się ile, A ile na emeryturze? Wie pani, ja, pani poseł, ile na emeryturze, jaka jest średnia ilość lat spędzonego Polaka na emeryturze w tej chwili? No, w tej Średnio chwili... 8, 8 lat jest tak, no. a jeżeli chodzi o mężczyzn... W tej chwili średnia wieku dla mężczyzn jest 74, o mężczyzn, to jest a dla niższy. kobiet 82, y... chyba dwa, o ile pamiętam. I teraz Wyrum... państwo pozwolą, że ja zadam jeszcze inne ważne jednak pytanie, bo y, pani poseł, y, skoro prezydent zadeklarował jednak swoje poparcie dla takiej inicjatywy w lutym, to czemu teraz ze strony Platformy słyszymy, że właśnie za wcześnie jest na zmianę w systemie emerytalnym, niedawno Daktorze, albo, ponieważ, ponieważ jestem święcie przekonana, po pierwsze, nie wykluczam, że pan prezydent ma jakiś pomysł, który nie jest tym pomysłem, który dla mnie jest absurdalny. No powiem szczerze, jest kompletnie absurdalny. Może jakiś Zupełnie inny pomysł nie, nie zrozumiała tego ma pan ja prezydent, mam ustawę, ja który pani, pani będzie do zaakceptowania. Ustawę. Natomiast naprawdę muszę powiedzieć, że dla mnie to jest coś niesłychanego, ponieważ ja słyszę w tych wszystkich próbach obniżenia wieku emerytalnego taki dominujący w okresie PRL-u taki, taki akcent, że praca jest dopustem. Bożym. Boże drogi, przecież lu ludzie bez aktywności po prostu obumierają. Ale pani poseł, państwo pozwolą. Ja zacytuję. Prezydent dokładnie 10 lutego w wywiadzie dla Polsat News mówił. Są osoby, które bardzo wcześnie rozpoczynają aktywność zawodową, idą do pracy. Wyznaczanie tylko wieku emerytalnego, który jest granicą emerytury, powoduje, że ta kategoria ludzi pracuje de facto o wiele dłużej. Mhm. No powiedzmy robotnik niewykwalifikowany i tak dalej. Można się zastanawiać w związku z tym nad wprowadzeniem także dodatkowych elementów, które by wskazywały na wagę zjawiska, jakim jest długotrwałość, ja dokładnie to, o czym pani mówiła. Podjęłam w wieku 19 lat. A teraz wracając Pani... do tego, naprawdę? co będzie się działo z emerytorami. Jeżeli prezydent powiedział A, no to SLD, jak rozumiem, powiedział B. I teraz co dalej? Bardzo Pani, Pani poseł, ciekawa, sytu... co będzie dalej. Jakie jest w tej chwili bezrobocie w, w grupie wiekowej 50 o jej, Prawie spada. co właśnie Tak, ale prawie co czwarty, nadal prawie co czwarty bezrobotny, to jest ta grupa. Czy to, pan są, słyszał? to jest grupa, ale mo można mm -hmm. skończyć. To jest ta grupa wiekowa, która bardzo często czeka, jak gdyby, biernie czeka do osiągnięcia tego wieku emerytalnego. Dlaczego, jeżeli oni mają naprawdę Olbrzymi y, staż pracy 35-40. Tak jak powiedziałem, przy średniej obecnej to jest staż istotnie wyższy niż w tej chwili. Dlaczego nie pozwolić im po, po przepracowaniu 40 lat pracy przejść na emeryturę Wiem w, w, jedno. z niższym wiekiem? Po wszystkich etapach reformy emerytalnej, którą zrobiła Platforma, czyli usunięcie emerytur pomostowych, które wprowadziło SLD, oraz podniesieniu wieku emerytalnego, dzisiaj mamy już tak. Nieco wyższe emerytury. Dzisiaj mamy najmniejszą spadający, liczbę spadający ludzi, cały czas najmniejszą poseł. liczbę ludzi na emeryturze, ludzie chcą pracować i powiem więcej, najniższe bezrobocie, nawet, nawet w świetle fatalnej metodologii głusu liczenia ludzi bezrobotnych. Mamy 12%, nigdy tak nie było, ale powiem jeszcze więcej, Eurostat wyliczył, że w Polsce jest 8,5% bezrobotnych, przy średniej europejskiej 7. Ale, w związku ale, z tym jesteśmy jest naprawdę na poseł, bardzo pani, dobrej drodze. Panie pani poseł, ale prawdą jest wciąż to, że emeryci są w Polsce grupą najbardziej poszkodowaną, Oczywiście. biorąc pod uwagę no to, jest, jaki jest poziom Ciągle życia. jest ten, że tak powiem, prl portfel. No panie redaktorze, no, no byliśmy 45 lat w tym systemie i to są skutki. A ja teraz jeszcze zapytam o jedno. PIS wyraziło poparcie. Czy Państwa zdaniem to tylko jedna z odsłon wyborczego sojuszu, tak aby wspólnie grać na osłabienie platformy obywatelskiej Bronisława Komorowskiego? Panie pośle, spodziewał się Pan poparcie ze strony PIS-u? No, ponieważ PIS wcześniej mówił o wycofaniu się w ogóle z reformy emerytalnej, podwyższającej wiek emerytalny, no to w jakim stopniu to nie dziwi. Aczkolwiek proszę się tu nie doszukiwać żadnego drugiego, trzeciego dna, żadnych koalicji i to, czy... Y Prezydent Duda tak jak to zapowiedział, że jeżeli zostanie prezydentem, to poparłby taki projekt. To jest to ta, e, absolutne science fiction, bo po pierwsze e, prezydent Duda nie będzie prezydentem, a po drugie e, liczymy na poparcie tego projektu nie przez następnego prezydenta, ale przez prezydenta Komorowskiego, który właśnie o tym mówił. No kto prezydentem zostanie, to się okaże oczywiście, panie to wyborcy. W takim razie ja pozwolę sobie dodać jedno zdanie całe szczęście, że z partii opozycyjnych nie powstanie konkurencyjna partia Koalicyjna, bo jest nadzieja, że nic z tego nie będzie. Jeszcze jedno zdanie. Idziemy. Pa, I dla mnie to jest poseł. bardzo optymistyczne. Idziemy, Mówię o idziemy, zmianie. Idziemy z naszym projektem w rytm tego, co się dzieje w tej chwili w krajach zachodnich. Zarówno we Francji, jak i w Niemczech. Mm -hmm. e, już kontestuje się, sobie, odchodzi się pośle, od tego twardego PKB podnoszenia porówna. wieku emerytalnego. Nie, przepraszam, Panie proszę pozwolić pani ja, zdanie. Ja, obok... ja, mam prost, ja mam proste porównanie. We Francji emeryt e, spędza na emeryturze 19 lat. W Austrii 14 w Niemczech 12, a w Polsce 8 lat. Ci emeryci, niektórzy emeryci faktycznie pracują, można powiedzieć, pracują do śmierci. Panie pośle. Jeżeli ktoś przepracuje 40 lat, twierdzimy, Panie że pośle. zasłużył Panie sobie. Panie pośle. z przyjemnością konstatuję, podróżując po świecie, że w różnych fajnych, takich sympatycznych miejscach, jak małe kawiarenki, sklepiki z upominkami, muzea, Pracują ludzie naprawdę wiekowi. To nie dlatego, że nie mają z czego żyć, tylko dlatego, że nie chcą w domu siedzieć sami yy, po, po, po pozbawieni kontaktu z ludźmi. Naprawdę. Chcą być między ludźmi. I ja po prostu nie rozumiem tego, że my utrwalamy tę prl taką ciągotę do siedzenia na działce pracowniczej. Zapewniam Pana, że właśnie dzięki A. temu, że w Polsce ludzie są aktywni, tak bardzo wydłużyła się przez ostatnie 20 lat średnia wieku długości życia Polaków dlatego, że są aktywni bo aktywność pomaga i tu, kończymy, ten, no, i tu i się kończymy, i tu kończymy bardzo dziękuję, ten projekt Julia Pitera, Platforma Obywatelska Wincenz SR, SLD Łukasz Walewski, do usłyszenia dziękuję zapraszamy do reklamy witam w drive-in, czy mogę przyjąć zamówienie? tak, poprosimy frytki duże czy małe? chcesz duże czy małe?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 Świeżość i orzeźwienie. Potrzebujesz go w pracy, życiu i przy świątecznym stole. A tak się składa, że w Polo Markecie dużo orzeźwienia. I tylko teraz Pepsi, 7-Up lub Mirinda w cenie 5,99 za dwie dwulitrowe butelki, by wasze życie smakowało lepiej. Polomarket, mój ulubiony.